Nukast, polski postnuklearny podcast. Wszystkie powiązania z rzeczywistością są przypadkowe. I za szkody psychiczne wyrządzone słuchaniem audycji, autor nie bierze odpowiedzialności. Podcast przeznaczony dla ludzi z wyobraźnią. 4,24 i 20. Drogie Mario łaski.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 Cię słuchacze Radia z nad Przed mikrofonem wasz ulubiony radiowiec z Waszej kochanej posnuklearnej pustyni Czyli ja, John Barry W dzisiejszej audycji Chcę poruszyć kilka bardzo ważnych tematów Ale na początku powiem to Czego nie powiedziałem ostatnio Czyli kim jestem I czym zajmuje się organizacja Do której należy Nazywamy się łowcami mutantów jak możecie wywnioskować z naszej nazwy, zajmujemy się eksterminacją oraz łapaniem żywych okazów mutacji niebezpiecznych dla ludzkości. Jak wiadomo, wiele mutantów oraz zmutowanych zwierząt używa jadu do walki i obrony, tak więc zbieramy również takie okazy, i w naszym laboratorium szukamy surowicy na ich jad. Dzięki temu ludzie stają się odporniejsi na wszelkie ataki ze strony tych zwierząt, jak i mutantów. Dzięki badaniom przeprowadzonym na okazach żywych i na martwych znajdujemy sposoby na szybkie i humanitarne uśmiercanie danych osobników. Dajmy na to. Jeżeli złapiemy supermutanta, możemy na nim przetestować różne czynniki. Na przykład... Mamy taką wietrówkę na strzałki, prawda? Albo pistolet na strzałki. I w jaki sposób możemy wykorzystać go? Jeżeli mamy odpowiednią mieszankę różnych chemikaliów, możemy w szybki sposób go uśpić. No ale wiadomo, jest pewien warunek. Składniki muszą być starannie dobrane, bo inaczej albo nie zadziała, albo to co się stanie będzie całkowicie odwrotne od naszych zamierzeń. Jeżeli udałoby się wam schwytać taką godzinę, albo ją zabić, nie złożcie, przekażcie ją naszym ludziom. Oni będą wiedzieli co z nią zrobić. A wy otrzymacie za to nagrodę. Ale tutaj musicie uważać. Nie strzelajcie do guli, jeżeli są rozumni. Strzelajcie tylko do tych bezrozumnych zombie, które czekają tylko, żeby was zaatakować i zabić. A następnie skonsumować. Zwykły gul jest także człowiekiem. Tak więc uważajcie na to, do kogo strzelacie. Bo wy nie czulibyście się miło, gdyby do was ktoś strzelał. Moim zadaniem tutaj jest... W sumie teraz głównie to praca w radiu i łączność. Dawniej byłem jednym z głównych, nazwijmy to, myśliwych, którzy polowali na zdziczałej gule. Jednak po pewnym zajściu wolałem zajęcie się spokojniejszym zajęciem. Jestem w stopniu porucznika. Zajmuję się łącznością. Ale to nie oznacza, że nie biorę udziału w misjach. Jeżeli ktoś potrzebuje doświadczonego wojownika, to zazwyczaj mnie wysyłają, ponieważ znam ten teren jak własną kieszeń. Teraz posłuchajcie dokładnie. Będę wam mówił koordynaty naszej bazy. Jest to informacja dla wszystkich, którzy by chcieli zaciągnąć się do naszej ekipy i pomóc w czyszczeniu Polskowi. Ale uwaga! Jeżeli jesteście szabrownikami, kimś bezmózgimi bandytami, niedorozwojami albo innymi, którzy chcą szybko umrzeć... Lepiej zostać w domu i umrzeć się z głodu. Po co my mamy marnować naszą amunicję, żebyście wy szybko umarli? Lepiej albo się powieście, albo po prostu umrzeć z głodu, żeby nikt inny nie musiał głodować. Wracając do rzeczy, nasza basa znajduje się na koordynatach 50-58 na 21-75. Nasi ludzie znajdują się jednak w każdej większej wiosce, mieście czy miasteczku. Wystarczy o nich zapytać. Możecie ich wypytywać o każdą informację, jaką będziecie potrzebowali w sprawie naszego radia oraz naszej organizacji. Pomogą się Wam również skontaktować z bazą oraz pomóc dotrzeć do niej. Będziemy chcieli również w niedługim czasie zorganizować krótkofalówki dla każdego miasteczka, dzięki którym będziecie mogli skontaktować się z naszą bazą, zadzwonić do radia albo... Zawołać pomoc, w razie takiej potrzeby. Bandyci napadną na waszą wioskę, dzwoncie. Mutanci napadną na waszą wioskę, dzwoncie. Ale, no właśnie, to zajętyki czas. Póki co, to są plany, które są na razie w trakcie realizacji. Nie wiem by nawet, czy to w ogóle będzie działać, ale testy, które na razie przeprowadziliśmy, były bardzo pozytywne. I taka informacja jeszcze na koniec. Takich, powiedzmy, spraw organizacyjnych. Jeżeli byście chcieli podzielić się swoimi przeżyciami, opowieściami, niestworzonymi powiastkami o życiu w postnuklearnym świecie, to przyjdźcie do nas i powiedzcie słuchaczom radia z nadwisły, co przeżyliście sami i jak oni będą mogli dzięki temu żyć lepiej. No tak, wszystko ładnie pięknie, ale jak wyglądają nasi ludzie? No, jest to jedna z tych rzeczy, którą powinienem na samym początku powiedzieć, ale jak zwykle zapomniałem. Nasi ludzie ubrani są w moro oraz na ich ramionach znajdują się naszywki z napisem Łowcy Mutantów. Na plecach również mają zazwyczaj naszyte głowy mutantów przekreślone. Zgadnijcie dlaczego. I chodzi tutaj konkretnie o głowy super mutantów. Jak domyślacie się, to są te bestie, które najbardziej nas nie lubią. Oraz my nie lubimy ich. Chciałem jeszcze podziękować w sprawie pomocy przy Budzie. Pierwsze osoby po naszym wezwaniu w ostatniej audycji już pojawiły się w budzie i dostały swoje nowe domy. Aktualnie mieszka tam około 60 osób. W mieście potrzeba jeszcze medyka i osób, które będą chciały zająć się ochroną w razie konieczności. Czyli gdyby pojawili się bandyci albo jakiś inny ścierwa. Wiecie, karabin snajperski. Yeah! I już nie ma frejera. Dodatkowe informacje o budzie możecie uzyskać naszych ludzi albo w naszej bazie. I teraz sobie chyba zasponsoruję krótką przerwę. Pójdę się napić jakąś herbatkę i więc, że staszek tutaj przez okno pokazuje, że ktoś ma do mnie jakąś sprawę. Nie będę wołał go na antenę, bo może to są rzeczy, które niekoniecznie was dotyczą. Tak więc posłuchajcie sobie krótkiego utworu, a ja zaraz wracam. Po przerwie, a przed mikrofonem, Jan wasz ulubiony postnuklearny radiowiec. Zanim wyszedłem z baraku, aby odsyć kartofelki i napić herbatki, dostałem informację, że na północy zbiera się drobna grupa supermutantów. Możecie się tylko domyślać, co będą chcieli robić, ale uważajcie, jeżeli to gówno zacznie się rozłazić i atakować wioski, lepiej być w pogotowiu i mieć w sobie jakiś rewolwer, shotgun, albo karabin laserowy. Czym czujecie się dobrze, to używajcie. Ewentualnie, że rzutnia rakiet, albo pakietnica, co lubicie. Dobrze, wystarczająco dużo pierdzieliśmy w kłopotach. Teraz porozmawiamy o czymś, co jest naprawdę ważne, czyli wasze zdrowie. W ostatnim okresie zaczęły wiać ostre wiatry. W połączeniu z wysoką temperaturą, która u nas panuje, te powiedzmy 30 stopni Celsjusza, i cienkim ubiorem wielu ludzi. No, bądźmy szczerzy, ludzie przy pracy spocą się w słońcu, nagle ich zawieje i od razu przeziębieni są. Ciężko jakikolwiek medykamenty, żeby się później z tego gówna wyleczyć. Trzeba się męczyć z zatkanym nosem albo z katarem takim, że moglibyśmy napoić całą wioskę, jeżeli to by była pitna woda. No ale znaleźliśmy sposób na wasze problemy. Jeżeli właśnie macie katar, zatkany nos, cieknie wam z niego, idźcie na szaber do najbliższego sklepu, ukradnijcie komuś, albo nie wiem, wychudujcie sobie pieprz, paprykę, czyli albo znajdźcie sobie tabasko, wasabi lub jeżeli posiadacie takie przedmioty, to dajcie w dużej ilości do jedzenia. Co to tam? Da to natychmiastową ulgę: Wasz nos zostanie przetkany, a wy będziecie mogli swobodnie oddychać. No jak długo? Różnie. Dobra dawka potrafi przeczyścić nos na stały. Jakby nie za mało, przejdzie wam na dzień. Na dwa, na południa. A jeżeli dacie za dużo, to dobrze, przejdzie wam. Tylko, no właśnie, szkoda, żeby przedawkować. Po drugie, będzie się wam bardzo chciało pić. Moim zdaniem najlepiej jest iść sobie do jakiegoś sklepu i puszkać na półkach. Na pewno że tam... I poszukaj na półkach, na pewno jeszcze coś tam znajdziecie. Strzelam, że nawet sporo tego będzie, bo komu to potrzebne? Kto by tego szukał? Przecież na wartości, nie ma jako takiej. No właśnie, i szukacie pieprzu. Możecie znaleźć torebkach małych. Nie pamiętam jak one duże są. Zobaczycie pierzeń pieprz. Oni umiecie czytać, a jak nie, to weźcie sobie jakiegoś pomocnika do czytania. I właśnie, będzie na tym pisało pieprz. I są dwa rodzaje pieprzu. Mielony lub gruboziarnisty. Pieprz mielony to jest po prostu taki proch. O, no, czarny proszek, posypujecie, działa. Z pieprzem gruboziarnistym jest trochę inaczej. Dlaczego? Ponieważ trzeba go jeszcze zmienić. Do tego będziemy potrzebowali młynka albo moździerza. Ja osobiście wolę moździerzy, ponieważ jak wiadomo, mycale ciężkie zabijają. taki, taki żarcik suchy. No bardzo śmieszne, no właśnie. Wracając, w w moździerzu można wrzucić kilka ziarenek, zmielić i zdecydę posypać. Równie dobrze możecie użyć papryki chili będziecie musieli znaleźć osobę, która hoduje takie papryczki, albo poszukać gdzieś na pustyni. Na pewno będą rosły. Widziałem nawet ostatnio nieopodalne rzeki. I gdy przygotowujemy sobie jedzenie, to dobrze posypujemy nasze mięso, czy co tam sobie jecie. Posypujemy, pieczemy... Później znowu posypujemy. Dobrze by było gdyby całość zrobiła się czarna od pieprzu albo czerwona od papryki. Paprykę czyli musimy dokładnie pokroić i posypać po mięsie. Po pierwszym kęsie mięsa lub kanapki z naszym dodatkiem powinno wam całkowicie wszystko przejść. Należy jednak zjeść całe dla lepszego efektu albo całkowitego, jak to woli. Istnieje ponad substancja, która jest o wiele, wiele bardziej ostra od tabasko i innych sosów. Ponoć nazywa się 16 Million Reserve i kilka kropel może zabić cię. Tak, jest tak ostra. Według legendy wyprodukowano około tysiąca sztuk tego specyfiku. Jeżeli znajdziecie takie cudeńko, prześlijcie jedną sztukę do mnie. Z chęcią zobaczę, nie mam zamiaru próbować. Ale sądzę, że znalazłoby to zastosowanie w naszej broni chemicznej przeciwko mutantom. Dla osoby, która znalazłaby to... 16 Million Reserve i przyniosła nam tysiąc kapsli od ręki. Tak przeznaczam. Chcecie? Dajcie, zarobicie. Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć jest. No, bądźmy szczerzy, nie każdego stać, żeby sobie kupić dobrą broń. Tak więc. Krótki kurs zrobienia sobie dobrej broni ręcznej. Tak, teraz was nauczę pokrótce w jaki sposób zbudować sobie szybko broń ręczną. Czym jest broń ręczna? Broń ręczna jest to broń, którą cieszysz w dłoni i napisz swojego przeciwnika. Jaka to może być broń? Są to wszelkie maści, maczety, miecze, włóczynie no i tego typu przedmioty. Dzisiaj przedstawię wam, jak w bardzo prosty sposób, szybki skonstruować maczetę, która będzie w stanie przebić skórzany pancerz. Podstawowym przedmiotem, który będzie nam potrzebny, będzie to kawał żelaza, kawał stali. Najlepiej, jeżeli znajdziecie starą kosiarkę i wymontujecie z niej ostrze albo kosa. Z kosy też można skonstruować dobrą maczetę. Dlaczego maczeta? Maczetą bardzo sprawnie można blokować wszelkie ataki oraz wyprowadzać szybkie I Bądźmy szczerzy jest niezawodna. Nie potrzeba nam dużo miejsca, aby wykonać atak taką maczetą. Do skonstruowania jej potrzebować będziemy jeszcze kawałka szmaty, trochę drutu, około 2 metrów oraz dwóch kawałków drewna. Gdy znajdziemy już kosiarkę i wymontujemy z niej ostrze, albo gdy urwiemy ostrze od kosy, następnie... W miejscu, gdzie będziemy chcieli mieć rękojeść, przykładamy dwa kawałki drewna i obwiązujemy je szmatą. Następnie używając drutu, wszystko łączymy na ścis. Dla lepszego efektu najlepiej jest jeszcze wykonać trzy otwory w środku naszej drewnianej konstrukcji owiniętej szmatą i tam też przywiązać drutem albo skręcić za pomocą śrub w miejscach otworów. Wtedy mamy pewność, że nie rozsypie nam się to podczas walki a broń będzie bardziej niezawodna. Są dwa sposoby, żeby naostrzyć maczetę. Pierwszy sposób jest to klepanie, czyli delikatnie uderzamy kamieniem albo innym twardym przedmiotem o nasze ostrze. Drugim jest ścieranie za pomocą osełki albo innego kawałka metalu chropowatego. Ja jednak stosuję obie metody jedna po drugiej. Najpierw oklepuję, później jeszcze staram się ścierać osełką, bo udało mi się taką zrobić. Wtedy nasza broń jest idealnie przystosowana do walki i mam pewność, że na pewno wejdzie w ciało przeciwnika. Możemy zastosować również kilka modyfikacji. Moja maczeta posiada dwa ostrza. Jedno jest chropowate i nadaje się do rozrywania ciała, a drugie jest płaskie i nadaje się idealnie do cięć. Całość zwieńczona szpikulcem, który idealnie wchodzi w ciało wroga podczas pchnięcia. Tak więc moja maszta służy również jako szpada. Nie ma to jak wielozadajowe bronie. Wszystko zależy od inwencji właściciela broni i osoby, która to wykonuje. Następnym razem postaram się pokazać jak wzmocnić zbroję skórzaną. W dzisiejszej audycji przed mikrofonem siedział John Barry, wasz ulubiony radiowiec. Do usłyszenia następnym.